Powieści pastora przedsiębiorcy. Witaj, nazywam się Andrzej Burzyński. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl. Co to znaczy być asertywnym? Wiele, wiele lat temu, kiedy wchodziłem w pewne nowe środowisko i byłem na pierwszym spotkaniu, yy, kiedy usiedliśmy, była ta część oficjalna, potem mniej oficjalna i w czasie tej mniej oficjalnej części ktoś tam zażartował sobie coś ze mnie. To no był taki delikatny żart, ale nie chcąc uchodzić za taką osobę, bez poczucia humoru i przewrażliwioną na swoim punkcie, po prostu podjąłem ten żart i dopowiedziałam coś jeszcze na swój temat. I w pewnym momencie ruszyła lawina, a szczególnie brylowały tam dwie osoby. W pewnym, no później przez jakiś czas to trwało, później ludzie zmienili temat, jednak czułem głęboki niesmak, taką urazę do tych osób. Więc po całym spotkaniu wziąłem te dwie osoby na bok i powiedziałem, że słuchajcie, nie życzę sobie takich tekstów na mój temat. Na no co oni otworzyli szeroko oczy, popatrzyli na mnie ze zdumieniem i powiedzieli, no ale przecież y, sam podejmowałeś te żarty, no więc dałeś nam takie pozwolenie na to. Ja mówię, jeżeli tak to zrozumieliście, to teraz chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, nie życzę sobie takich żartów na mój temat. Mam do ciebie pewne pytanie. Czy byłeś kiedyś w sytuacji, kiedy myślałeś co innego, na przykład chciałeś powiedzieć nie, a powiedziałeś coś innego, na przykład zgodziłeś się. Albo czy ulegasz w pracy i bierzesz część obowiązków innego pracownika, ponieważ cię o to prosił, powtarza się to często, ale tylko w jedną stronę, czyli on daje tobie do zrobienia rzeczy. A może czujesz się upokarzany, ośmieszany czy lekceważony i nie wiesz, jak się wtedy zachować. Czy też unikasz rozmowy na trudne tematy, ponieważ boisz się popsucia relacji. To tylko część pytań, które świadczą o czymś takim jak brak asertywności. Czym jest asertywność? Asertywność to po prostu równe prawa dla wszystkich. Równe prawa dla wszystkich. Kiedy prawa innych stawiasz wyżej niż swoje, to jest to uległość. Kiedy prawa swoje stawiasz wyżej niż innych, to jest agresja. Kiedy prawa swoje i prawie, prawa innych stawiasz na równi, to to jest właśnie asertywność. Jak powiedział Alan Alda. Bądź uczciwy w stosunku do ludzi, ale uważaj na nich, dopóki nie staną się uczciwi w stosunku do Ciebie. Tak jak w tej sytuacji, którą opowiedziałam na początku tej historii z mojego życia, widzisz, asertywność zawsze bierze się z tego, że w jakiś sposób, świadomy lub nie, pozwalasz innym, żeby weszli Ci na głowę. Czym jest jednak taka definicja asertywności? Tak, powiedziałam, że asertywność to równe prawa dla innych. Na tym i dwóch kolejnych podcastach będę to szczegółowiej wyjaśniał. Natomiast rozumiem, że niektórym bardzo pomoże, jeżeli podałbym jakąś definicję. Jest wiele różnych definicji, ale taka, która do mnie najbardziej przemawia, brzmi tak. Zachowanie asertywne sprzyja kształtowaniu równości w relacjach międzyludzkich, umożliwiając nam działanie w naszym najlepszym interesie, Obronę własnego stanowiska bez nadmiernego lęku, swobodne i szczere wyrażanie uczuć i korzystanie z własnych praw bez naruszania praw innych. Uważam, że wszystko, co jest tutaj powiedziane, jest bardzo ważne. Chodzi o równość w relacjach, tak? czyli taka win-win, wygrany-wygrany. tak, Obie strony wygrywają. Taki, taki rodzaj relacji chcemy kształtować. Działamy w swoim najlepszym interesie, a granicą tego interesu jest na, nienaruszanie praw innych ludzi. Ale przede wszystkim działamy bez nadmiernego lęku, swobodnie wyrażając swoje uczucia i jawnie mówiąc o tym, jakie mamy stanowisko. Więc jakie są korzyści z tego, żeby być asertywnym? Jest ich wiele i chcę się skupić na trzech głównych. Pierwsze to jest szacunek do siebie, drugie poczucie, że kierujesz własnym życiem i trzecie zdrowe relacje z innymi. Czyli... To, co nam daje uczucia, które to jest uczucie szacunku, uczucie zadowolenia, ekscytacji, poczucie szczęścia i przepływu miłości. Ponieważ jeżeli kochasz siebie i kochasz innych, to czujesz się szczęśliwy, ponieważ czujesz, że miłość przepływa od ciebie do innych i od innych do ciebie. Jeżeli jesteś asertywny, to masz poczucie celu, własnych jakichś ambicji, marzeń, które realizujesz. I odwrotnie. Kiedy nie jesteś asertywny, tracisz szacunek do siebie. Tracisz cel i sens w życiu, ponieważ spełniasz oczekiwania innych. I masz niezdrowe relacje z innymi, pozwalasz się wykorzystywać. Lub odwrotnie, tak? bo to jest też odwrotność i to jest też zachowanie nieasertywne, że jesteś bardzo agresywny, osiągasz cele, ale kosztem relacji nie liczysz się z innymi. Chodzi o to, żeby być sobą, szanować siebie i zachować zdrowe granice. Skoro jest to tak ważne, skoro jest tak wiele korzyści, i tak wiele się teraz mówi o asertywności, to dlaczego ludzie nie zachowują się w asertywny sposób? Ja osobiście myślę, że są trzy takie powody. Pewnie jest ich wiele, ale te trzy wyodrębniłem jako główne na podstawie tego, co przeczytałem, na podstawie własnych doświadczeń i na podstawie wielu tysięcy rozmów z ludźmi. Wielu tysięcy, ponieważ... Mniej więcej, tak, 94-97 rok to było moje wejście wtedy może jeszcze nie wydatowałem, ale taką służbę pracę z ludźmi. Więc przez ten czas, prawie 20 lat, czy 20 lat, jeżeli policzymy od 94 roku, wiele pracując z ludźmi zobaczyłem, że asertywność jest jednym z takich kluczy do prowadzenia szczęśliwego życia. No ale więc dlaczego ludzie nie zachowują się w sposób asertywny? Pierwsze, błędne zrozumienie że nieasertywne zachowanie jest właściwe. Tak, niektórzy nie zachowują się w asertywny sposób, myślą, to jest w porządku, właśnie tak powinienem się zachowywać. Drugie, emocjonalny szantaż, któremu ulegają i nie umieją się z tego wyplątać. I trzecie, brak umiejętności, jak reagować asertywnie. Jak reagować asertywnie. Więc dzisiaj skupię się na tym pierwszym, czyli błędne zrozumienie, że nieasertywne zachowania są właściwe. Pozostałe dwa omówię na w kolejnych podcastach. Zacznę od tego, ponieważ też to było moje doświadczenie. Moje doświadczenie właśnie takie było, że zachowywałem się w sposób nieasertywny w pewnych sytuacjach mojego życia i uważałem, że to jest właściwy wzorzec, że tak powinienem się zachowywać. To jest ciekawe, odwołam się tutaj do pewnej rzeczy z Biblii, ponieważ nasza kultura jest taka judeochrześcijańska, nie chodzi o to nawet, czy człowiek coś wierzy, czy nie wierzy, ale że tymi zasadami mniej więcej w Polsce i Polacy się kierują, nawet jeżeli jakby... Nie nie, świadomie nie wybierają, Bycia ludźmi religijnymi, to to nie ma znaczenia, jest pewne DNA kultury. Największe przykazanie miłości, to który mówił Jezus, tak? Kiedyś tam ludzie w czasach Jezusa się mocno zapętlili i nie wiedzieli już, co jest najważniejsze, jest moje chłopaki tam macie wiele przepisów, prawi, rytuałów. Większość z nich o no powiedzmy to ładnie, większość z nich nie ma żadnego znaczenia. To, co jest istotne, to kochać Boga ponad wszystko, a bliźniego. Jak siebie samego. I to jest genialna rzecz, którą mi powiedział. Właśnie to jest zasada asertywności: kochać bliźniego, jak siebie samego. Kiedy pracowałam jeszcze w terapii uzależnień i specjalizowałam się w pracy z ludźmi współzależnionymi, to czasami takie osoby, które mocno poświęcały się dla innych, yy, a ci inni, te osoby uzależnione, wykorzystywały to i na końcu te osoby zostały już bez niczego wykorzystane, odrzucone i z takim fatalnym wizerunkiem własnej osoby, z brakiem szacunku, poczuciem pogardy, nierozumieniem już nawet po co żyje, jaki jest cel, sens życia, bez żadnych zdrowych relacji, często schorowane też fizycznie. Te osoby mówiły, dlaczego tak jest? Przecież przez całe życie byłem dobry. W pewnym momencie terapii trzeba było tym ludziom powiedzieć prawdę. Prawda brzmiała tak. Gdybyś innych traktował tak, jak traktowałeś samego siebie, już dawno trafiłbyś do więzienia. Gdybyś innych traktował tak, jak traktowałeś samego siebie lub samą siebie, już dawno trafiłbyś lub trafiłabyś do więzienia. Dlaczego? Ci ludzie są wspaniali, niesamowicie, jeżeli chodzi o to, jak mają relacje z innymi. Yy, ale właśnie i tutaj przesadzają, bo nie szanują siebie, nie dbają o siebie, nie kochają siebie. I to też było moje myślenie, że inni są ważniejsi niż ja, że muszę ulegać innym, że liczy się to, co chcą inni, że najważniejsza jest służba, że ja się zupełnie nie liczę. Myślę, że to się brało też z tego, że z niezrozumienia pewnych słów, które Jezus powiedział. On powiedział tak, że jeżeli ktoś ci uderzy w jeden policzek, nastaw mój drugi. Ale czy chodziło mu o dosłowność? Wielu ludzi myśli, że tak. Mam na to dwa mocne dowody, że nie. Na chwilę pozornie odbiegnę, od tematu, ale tylko pozornie Kiedyś pracowałem, kiedyś 10 lat temu Pracowałem w ośrodku dla ludzi uzależnionych To był chrześcijański ośrodek I zawsze na początek dnia Czytaliśmy jeden rozdział Ewangelii I każdy kto chciał mógł powiedzieć swoje refleksje O tym fragmencie Nie chodziło o jakieś teologiczne wywody Chodziło po prostu, żeby jasno i czytelnie Dana osoba powiedziała Nam Co z tego co przeczytała Odnosi do swojego życia Co to znaczy dla niej Taka osobista refleksja. I akurat czytaliśmy fragment, zanim tam jest powiedziane, jeżeli ktoś ci uderzy w jeden policzek nastał mój drugi, wcześniej jest powiedziane, że jeżeli widzisz kobietę i ona Ci się podoba i zaczynasz mieć myśli cudzołożne o niej, to lepiej było dla Ciebie wydłubać sobie oko był taki fragment, no i kiedy przeczytaliśmy właśnie, żeby nie patrzeć porządliwie na kobiety, jeden z ludzi, który jak to zwykle w większych środowiskach zawsze się znajdzie, osoba, która nie tyle szuka prawdy, co zaczepki, więc jeden z tych ludzi, kiedy przeczytaliśmy ten tekst, on powiedział, słuchajcie, no ale powiedzcie, jak to, teraz zbliża się lato, te dziewczyny prawie nagie będą chodzić po tych ulicach, jak tu nie patrzeć porządliwie, powiedzcie mi, ale tak, tak, tak jasno, praktycznie tak jak chłop krowie na rowie, no powiedzcie. Oczywiście wszyscy już byli zmęczeni tym jego ciągłym szukaniem jakiś Yy, dziury w całym i zaczepek, no, ale jeden powiedział mu tak. Słuchaj, tak prosto, jasno i praktycznie to masz napisane dwa wersety dalej. Wydłub sobie oko. A jak nie pomoże, wydłub dru drugie i na pewno porządliwie już na kobiety nie będziesz patrzył. Oczywiście po sali, rykna salwa śmiechu, ale nikt nie rozumie tego, że wydłubanie oka jest dosłownością. A wielu rozumie, że nadstawienie drugiego policzka jest dosłownością. No więc można się kłócić, co Jezus miał na myśli, tak? co autor miał na myśli. Natomiast prościej jest zobaczyć, co sam Jezus zrobił. Kiedy go pojmano w Ewangelii Jana, mamy to opisane w 18 rozdziale, yy, i postawiono go przed sądem, zost, yy, został uderzony w policzek. Ponieważ arcykapłan coś powiedział, a Jezus dał mu kontrę, na którą arcykapłan nie mógł nic odpowiedzieć, więc jakiś tam sługus, chcąc Cię przypochlebić arcykapłanowi, uderzył Jezusa w twarz. Czy Jezus nadstawił drugi policzek? Jezus powiedział tak. Jeżeli źle powiedziałem, to mnie popraw. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Co zrobił Jezus? Stanął w obronie swojej godności. I to jest właśnie istota sprawy. To jest właśnie istota asertywności. Musisz szanować siebie. Tak naprawdę, jeżeli będziesz szanował siebie w zdrowy sposób, będziesz potrafił też szanować inne osoby. Widzisz, yy, jeszcze raz powtórzę to, yy, o czym mówiłem w tym przykładzie, kiedy byłem, od którego zacząłem dzisiejszy podcast. Tak? Byli ludzie, którzy ze mnie zażartowali. Natomiast ja pociągnąłem tą myśl, oni zażartowali drugi raz, ja dalej ją pociągnąłem i w ten sposób dałem im prawo w ich mniemaniu do tego, żeby posunąć się jeszcze dalej. Wielu ludzi uważa i to jest jedna z rzeczy, dla których nagrałem ten podcast, że asertywność czy pewność siebie, czy szacunek do siebie oznacza bycie niegrzecznym, świadomie agresywnym. Nie, to nie o to chodzi. Asertywność to jest odważne i uczciwe działanie w obronie swoich praw, i wolność, bez odmawiania takich samych praw innym. Tak? Czyli ja mam swoje prawa, mam wolność, czyli mam, jestem wolny do tego, żeby pewne rzeczy robić, tak samo inni są i tylko dbam o zdrowe granice. To jest działanie z pozycji kogoś, kto nie chce być ofiarą. Tak? Bardzo ważna rzecz. Więc kilka takich życiowych przykładów, niektóre moje, niektóre z pracy z ludźmi. Dałem ich kilka i wiesz, być może nie, niektóre z nich będą bardziej, inne mniej, do Ciebie docierały, ale chodzi o pewien styl myślenia, o którym mówię. Więc byłem w takiej sytuacji niedawno, byłem w jednym z banków, musiałem coś załatwić, byłem z dwójką moich dzieci mających wtedy 5 i 3 lat, Pawłem i Filipem. I Filip młodszy mówi, tato, chcę siku, bardzo chcę siku. No i mówię do kobiety, która mnie obsługiwała, kiedy już tam załatwiliśmy to, co mieliśmy załatwić, że dziecko bardzo chce się wysikać. No mówię, no proszę pana, tutaj nie ma dostępu do toalet. A widzę, że on bardzo chce. Wiem, że w okolicy tutaj nie ma za bardzo gdzie pójść. Więc mówię, proszę panią, no jest taka sytuacja. No dziecko potrzebuje, on no, mówi, że nie. Ja mówię, proszę z kierownikiem. ta się przestraszyła. Zawołała kierownika. Ja mówię, jaka jest sytuacja? Kierownik mówi, no ale wie Pan, mamy przepisy. Dobrze, proszę Pana, jestem Waszym klientem od wielu lat. Jeżeli teraz w tej sytuacji mi nie pomożecie, yy, przychodzę tu, dzisiaj już pewnie nie zdążę, przychodzę jutro z rana i zamykam rachunek. Stracicie klienta. No powiedział, dobrze, dobrze, oczywiście. Okazało się, że można, tak? Jeżeli nie chodzę codziennie i nie załatwiam się w tym banku, jestem klientem od wielu lat, pierwszy raz taka sytuacja, to jest jedna, jedna z takich rzeczy, tak? Dlaczego o niej mówię? Dlatego, że jeszcze kilka lat temu byłoby dla mnie nie do pomyślenia. Oczywiście pewnie zapytałbym tej kobiety, ale gdyby powiedziała nie, nie walczyłbym już o siebie. Mówię, no tak, no mają przepisy. Jakieś tam przepisy. Bo rozumiem przepisy, tak? Ale dojrzałość też polega na tym, że musimy wiedzieć, kiedy przepisów nie przestrzegamy. Jezus był w tym genialny. Także Żydzi tam mieli te 613 przepisów, jeszcze do tego dziesiątki tysięcy dosłownie, interpretacji tych przepisów jest mój słuchajcie, chłopaki, zapomnieliście, o co chodzi. Nie chodzi o przepisy, chodzi o to, żeby w zdrowy sposób kochać siebie i innych. Drugie, to jest y, drobne w sklepie, tak? Czasami ludzie tam mówią, a, mogę być grosik winna, mogę być dwa grosze winna. Ciekawe, że prawie nigdy, prawie, bo czasami zdarzają się wyjątki, to nie jest tak, że oni mówią, y, a, no dobrze, no to niech pan tego grosza nie daje. Że zwykle to jest w tą stronę. Szczyty, które zobaczyłem, to kobieta, która 70 groszy, tak? Y y po prostu dała tam pieniądze i ona ja mówię, jeszcze 70 groszy. Ona mówi, nie mam. Ja mówię, słucham? Widzisz, dawniej, dawniej nie wiedziałem co zrobić. Dziś bym się zmieszał. Ja mówię, nie, no. Ona mówi, no zatrzyma pan cały ruch przy kasie. Ja mówię, nie ja, tylko pani, bo to nie mi brakuje pieniędzy, tylko pani brakuje. ta zrobiła się czerwona, coś tam pod nosem powiedziała. Ale poszła do drugiej kasy i przyniosła 70 groszy, patrząc na mnie z wyrzutem, 70 groszy mu się, tak? Ale sama, z drugiej strony, tak? Nie, nie chciała wyciągnąć swojej portfonetki i dać ze swoich, tak? Ja ze swoich miałam tracić, ona ze swoich nie chciała. Więc widzisz, to, to jest druga drobna rzecz. W ogóle drobne w sklepie, to jest taka drobna sprawa, tak? Bawię się trochę słowami, ale którą nieraz polecam klientom, jeżeli chodzi o asertywność. Żeby uczyć się asertywności, to nie chodzi o ten grosz czy dwa. Chodzi o to, żeby zadbać o siebie i najlepiej jest to uczyć się na drobnych rzeczach. Trzecia rzecz, masz własne plany weekendowe, obiecałeś, że wyjedziecie z rodziną, e, mówiłeś szefowi w pracy, chociaż normalnie w weekend nie pracujesz, chociaż czasami tam się prosił, żeby, prosił cię, żebyś został i zwykle zostawałeś, czy zawsze zostawałeś, zostawałeś, ale mówisz, że w ten weekend wyjeżdżacie i w ogóle świetna pogoda, dzieci się już cieszą, przychodzi szef i mówi, no przykro mi, nie będzie wyjazdu na weekend, musisz to zrobić. No i ja rozumiem, tak, bo teraz te wszystkie głosy, no ale co, wyrzucy mi z pracy albo coś. No i tak i nie. Czy zaraz wyrzucić je z pracy? Nie wiem. Ale można tak całe życie ciągle ulegać innym. Możesz powiedzieć, mówiłem wcześniej, że nie, nie jestem w stanie zmienić swoich planów. W trudnych sytuacjach, w trudnych sytuacjach, na przykład w takich, możesz sobie pomyśleć, że jeśli trudno wewnętrznie, o tym będzie więcej w następnym podcaście, ale chcemy być jak najbardziej praktyczni już teraz. Możesz sobie pomyśleć o swoich dzieciach, pomyśleć sobie, jak będą bardzo zawiedzione, jak będzie im smutno i przykro, gdybyście nie pojechali. Mówisz nie i koniec. Jeśli przykro, mówiłeś wcześniej, ostrzegałeś, zostawałeś wiele razy. Jak nauczysz ludzi, tak będą Cię traktować. Kolejna rzecz to jest bardziej z terapii uzależnień, współzależni pijany mąż, który się upił, yy, na drugi dzień mówi, oj, zadzwoń do szefa, powiedz, że mam grypę, coś tam wymyśl, bo nie pójdę do pracy. Mówisz, nie. Chcesz? Zadzwoń sam. Nie będę kłamać za ciebie, ponieść konsekwencje swoich czynów. Kolejna rzecz, marudny znajomy. Tu jest świetna odpowiedź, którą kiedyś słyszałem. Mam taki znajomy, który przychodzą i ciągle się skarżą, ciągle coś mówią, że nie tak. Ok, możemy próbować, zmieniać temat, oczywiście nie mówię o tym, że ktoś ma doła i potrzebuje pogadać, bo każdy z nas od czasu do czasu ma doła, każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje pogadać, tak, oczywiście. Natomiast jeżeli to jest styl życia jakiegoś człowieka i nas ciągle zamęcza, to możesz powiedzieć takie zdanie, słyszałem świetne, wiesz co, ja chyba pójdę, bo twój smutek nie potrzebuje mojego towarzystwa. Twój smutek nie potrzebuje mojego towarzystwa. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, słuchaj, mogę Cię wysłuchać, ale w kółko mówisz o tym samym. To nie zmienia sytuacji. Porozmawiajmy o czym innym albo skończmy to spotkanie. Tak może się obrazić, ale z drugiej strony, cóż warta jest relacja, w której nie możesz być sobą i w której musisz udawać głupszego niż jesteś, żeby inni byli zadowoleni, albo mówić, no tak, życie jest ciężkie, tak, życie jest ciężkie, życie jest ciężkie. Wiadomo, że jest ciężkie, wiadomo, że czasami można, ale jeżeli to jest styl bycia, jeżeli to jest styl życia czyć, to znaczy, że ten ktoś chce być ofiarą i ty nie bądź ofiarą ofiary. Przedostatni przykład, rysa na towarze, tak? Kupujesz jakiś towar, nie wiem, powiedzmy, buty, już mają ci pakować, nagle patrzysz, że jest drobna rysa. Wiesz, jeżeli jesteś bardzo asertywnym człowiekiem, to super. Zauważyłem jednak, że niektórzy nie są asertywni, są po prostu agresywni i powiedzą wtedy, a co to za rysa? Może to zabrać, nie chcę tego. No, widzisz, to nie jest asertywność, to jest agresja. Tak? Czy ulegasz, czy jesteś agresywny, to znaczy, że ta osoba ciągle ma na ciebie wpływ. A jeżeli jest sesja mówisz, widzi pani, to jest taka rysa. proszę wymienić mi te buty. Mówisz o fakcie i mówisz o swoich oczekiwaniach. Wszystko. O technika jeszcze będę mówił w trzecim podcaście, ale już teraz wspominam. Prosta rzecz. Ucz się takich drobnych rzeczy. Jeżeli coś ci nie odpowiada, sygnalizuj. W restauracji, tak, e, podano ci za zimne jedzenie, zadzwoń po kelnera, tak, zawołaj kelnera, powiedz mu. I ostatnie. Często się zdarza, tak, Ktoś przyjeżdża, nie nie mówię, ktoś kto mieszka w drugim krańcu Polski, był, przejechał i okej, okay, to jest jakby wyjątkowa sytuacja, ale ciotka, która mieszka dwa bloki dalej i wpada bez zapowiedzenia albo dzwoni, słuchaj, będę za 15 minut właśnie wychodzę, a ty miałeś mieć na przykład czas z dziećmi, których chciałeś grać albo chciałeś sobie po prostu odpocząć. Nie musisz przyjmować takiej osoby. Tak, wiem jak może być to trudne otworzyć komuś drzwi i powiedzieć przepraszam. Nie mogę ci dzisiaj przyjąć. Będzie mi miło przyjąć Cię kiedykolwiek indziej, tylko uprzeć proszę wcześniej. Są ludzie, którzy zmagają się z tym latami, ponieważ nigdy jasno, wyraźnie nie zakreślili granic. Widzisz, to jest trochę tak z tymi osobami, którym zakreślasz granice, że jeżeli im naprawdę zależy, to może na początku się wkurzą, będą próbować manipulować, ale przemyślą to i ostatecznie przyznają Ci rację i, i będą te zgranice, granice zdrowe. A jeżeli to są ludzie, których Ty nie interesujesz, bo takich manipulantów, szantażystów, nie interesujesz ty, tylko oni sami, to się obrażą i nie będą chcieli mieć z tobą nic do czynienia. Okej. Okay. Problem z głowy. Zobaczysz, jak bardzo uwolni to twoje życie. Kiedyś żyłem w takim zamieszaniu i przez pewien czas pozwalałem pewnym ludziom. Na początku tego nie widziałem i omówię to całe zjawisko w następnym podcaście, ale to jest tak, że na początku ty nie widzisz tego trochę jak we mgle jesteś, ale później czujesz, że to jest nie tak, jak to powiedziała powiedziałaś trafnie moja żona, że ściskasz pośladki, jak jesteś w towarzystwie tych ludzi, bo nie wiesz jak się zachować i czym ich nie urazisz. Tak naprawdę ostatecznie, kiedy zrobisz wszystko, co oni chcą, oni ciągle będą chcieli czegoś więcej, bo ich tak naprawdę nie interesujesz ty, tylko interesują się sami sobą. Więc to jest kilka takich przykładów, że asertywność pomaga nam w szacunku do siebie, w osiąganiu swoich celów i w kształtowaniu zdrowych relacji z innymi. Widzisz, Kiedy ulegasz innym, to to, co wtedy w ciebie uderza, to twoje samopoczucie, twoje myślenie o sobie, czujesz się gorszy. Kiedy jesteś agresywny, to z kolei psujesz relacje z innymi, nie zawsze potrzebnie. Twoja agresja, a nie asertywność właśnie, bo rozgraniczam to bardzo mocno, twoja agresja niszczy te relacje, a być może tam ci inni ludzie nie zrobili tego świadomie, nie chcieli cię wtargnąć i zawładnąć na zawsze, co po prostu była jakaś sytuacja i oni tak się zachowali myśleli, że to będzie w porządku. Więc kiedy ulegasz, to inni są zadowoleni, a ty jesteś yy, niezadowolony. Kiedy jesteś agresywny, upraszczam, ty jesteś zadowolony, ale niszczysz relacje. Więc asertywność sprawia, że i ty jesteś zadowolony i relacje są zdrowe. Asertywność to nie są jakieś techniki. Asertywność to jest pewna filozofia, pewna postawa życiowa. Asertywność to jest po prostu wyrażanie siebie bezpośrednie, stanowcze, wyrażenie siebie wobec innych osób, swoich myśli, swoich uczuć, swoich przekonań, oczywiście bez lekceważenia uczuć i poglądów swoich rozmówców. Czyli to jest umiejętność wyrażania siebie bez naruszania praw innych osób. Jest takich pięć praw asertywności yy, wymyślonych przez Herberta Fersterheima w 1976 roku. Pierwsze, pierwsze prawo to jest masz prawo do robienia tego, co chcesz, dopóki nie rani to kogoś innego. Masz prawo do robienia tego, co chcesz, dopóki nie rani to kogoś innego. Ale drugie prawo precyzuje, co to znaczy ranić kogoś innego. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie, nawet jeśli to rani kogoś innego, dopóty, dopóki twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne. Czyli, bo z tym właśnie, więcej to w następnym podcaście, z tym właśnie, co to znaczy, nie rani to kogoś innego. Czyli mówisz coś, jesteś dorosły i mówisz swoim rodzicom, że dokonać jakiegoś życiowego wyboru, oni mówią, ale mnie to zraniło. Okay. To może być przykre dla nich, ale muszą to uszanować, że masz prawo, że twoją intencją nie jest ich zranić, żeby im było przykro, tylko to jest twoje życie i ty coś wybrałeś. Trzecie, masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb, dopóty, dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić. Możesz prosić o co chcesz, uznając, że ta osoba może odmówić. Czwarte, istnieją takie sytuacje między ludźmi, których, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sprawy z drugą osobą i wyjaśnienia jej. Tak? Prosta rzecz, czasami coś nie jest oczywiste. Zawsze masz prawo, rozmawiajmy o tym, to jest trudne, ale nie udawajmy głupszego niż jesteśmy, żeby inni byli zadowoleni, żeby tylko nie naruszyć, bo cóż warte są relacje, w których nie możesz być sobą i wyrazić swoich poglądów. I piąte, masz prawo do korzystania ze swoich praw bardzo fajne, masz prawo do korzystania ze swoich praw. Oczywiście dla tych, którzy chcieliby coś, coś więcej, to zapraszam na kolejne podcasty, a tych, którzy bo ktoś może to ściągnął czy dostał od znajomego, to na mojej stronie andrzejburzyński.pl i w podcaście Asertywność, czyli równe prawa dla wszystkich jest pierwszy punkt, czyli co to znaczy być asertywnym i tam masz te prawa napisane a zanim zakończę powiem jeszcze to co powiedział wine dryer, który jest takim niekwestionowanym od wielu lat autorytetem jeżeli chodzi o zdrową miłość i zdrowy szacunek do siebie powiedział takie coś ludzie będą cię traktować tak jak ich nauczysz jeżeli przyjmiesz, że jest to jedna z najważniejszych praw do życiu w społeczeństwie i jeśli będziesz ją respektować nauczysz się samodzielnie kierować własnym życiem chociaż uczenie niektórych ludzi może być trudne, nie poddawaj się Najważniejszą rzeczą w życiu jest wolność, za jej konkretnym przejawem jest sprawowanie kontroli nad własnym życiem. Nie rezygnuj więc z wolności i nie pozwalaj innym sobą kierować. I oczywiście istnieją ludzie, którzy to wszystko wiedzą, umieją to wyjaśnić nawet lepiej niż ktokolwiek inny na świecie, jednak są tak uwikłani emocjonalnie, że nie umieją sobie z tym poradzić. I co zrobić z tym uwikłaniem emocjonalnym? Jak sobie z tym poradzić? O tym będzie w następnym podcaście. Ja dziękuję, że poświęciłeś swój czas, że wysłuchałeś. Jeżeli Ci się to podobało, to kliknij. Lubię to. Powiedz swoim znajomym, że mogą tego posłuchać. A ja życzę Ci tego, co zawsze życzę moim słuchaczom, czyli życia pełnego pasji. Pozdrawiam. Andrzej Burzyński. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy.